który ma stolarni w pobliżu. Rozumiesz? Raptem przyszedł na twoje miasto. Tak? I powiedział, jestem Synem Boga. Nie jest łatwo. Przecież ty jesteś Janiek Kowalski. Przecież znamy Cię. Znamy twoją matkę, której się o coś Przecież Przyznamy Cię tutaj. Co tam tutaj wyjeżdżasz? A on czyta tą tak? I on mówi, oto dzisiaj te słowa spełniły się w uszach waszych. Wiarę i uczy nas, jak my przez wiarę mamy funkcjonować. Wiara to pewność przyjaciela. Musimy zacząć być pewni tego, co mówi do nas Bóg przez swoje słowo. Musimy być pewni wymiany krzyżowej. Musimy tego bronić jak lwy. I z wiarą jest tak, że wiara musi być wypowiadana. Słowo Boże mówi tak. Uwierzyłem, więc powiedziałem. Uwierzyłem, więc powiedziałem. Co jest wiarą? Wiara musi być mówiona. Wiara, która jest niewypowiadana, jest wiarą nieczynną. Niewypowiadana wiara jest wiarą nieczynną. Ona nie działa. Słowo Boże mówi tak. Życie i śmierć jest w mocy języka. Święty Jakub naucza nas tego, tak, że to za pomocą języka sterujemy całym życiem naszym. Jest napisane, kto chce być mężem, mężem, mężem doskonałym, tak? Niech mnie uchybia w mowie Dziękuję bardzo. Ludzie mówią, jak mam, się, jak mam bardziej być świętym. Ja mówię, pracę nad swoim językiem. Zacznij mówić tak, jak Bóg mówi. Zacznij mówić tak, jak wierzysz. Dajcie przykład. młody się o coś, na przykład, i uwierzymy. Mówisz, tak, wierzę, nie ma problemu. O pracę, o pracę. Aleluja, mam pracę. Dzwoni do czocia. Jak tam u ciebie? No wiesz, Cieczór. Tak różnie, no modlę się o pracę i tak... No nie mam pracy na razie. Nie będzie nie wierzysz o pracę. Ty nie wierzysz o pracę. Gdybyś wierzył o pracę, tak? Do Ciebie zadzwoniła ciocia po Twojej modlitwie wiary i powiedziała, jak tam u Ciebie? Dziękuję. Jak tam pracę? A dziękuję, bardzo dobrze, płatno, bardzo. bardzo dobrze, ciociu. A co to za praca? A, to jest tajemnica, cioci. Kto masz pracę? To, to, to jakaś taka, taka praca? To jest taka praca, że jest tajemnica. Nie będę mówić, ciociu, na ten temat, jaka to jest praca, wiem jedno. Świetna praca, bardzo dobrze płatna, znam osobiście szefa. Bo co to jest? To jest twoje wyznanie wiary. Twoje wyznanie wiary nie polega na tym, że ty przychodzisz do kościoła i ty mówisz jakąś tam religijną formułę. Twoja wiara musi być proklamowana ustawicznie. Jak się czuję, bardzo dobrze się czuję. Ja z tym super! Haleluja! Kiedyś pamiętam, jak Bóg uczył mnie, jak ma wyglądać normalne małżeństwo chrześcijańskie. Ja miałem takie skłonności, żeby myśleć, że wyglądać powinno inaczej. Ja tak się modliłem wtedy tak, mówię, panie zmienił moją żonę. <laughs> ja miałem rano zmieniłem moją żonę. Całe życie jest zaplądowa. Od pan Ja się modliłem, panie zmienią. Bo ja chcę po prostu tego normalnie. Ja to ci służę tego, a na tutaj można wyciągną zrobić. A ona mi tutaj takie, takie, takie rzeczy mówi i takie. Tak, tak, tak, ja tak nie chcę. Ja zmienię żonę. O, Panie zmienika jest tak się modlę o motywu Jeremiasza. Tego Jeremiasz to naszywający prorok. Całe szalot księga księgnie narzeka. Potem na napisał. Płakał, wiesz, na głos głosu przynówił. Ja tak, jak ten Jeremiasz, w ogóle tam słyszę też i Bóg Rozumiesz? I Bóg zaczął tutaj mówić tak, co powiedziałem w swoim słowie na temat małżeństwa. Mówi Pani to no dużo mi To to wypisz. Dobrze. I ja dziś jakiś czas na wypisywaniu w Biblii tego, co powiedział Bóg na temat małżeństwa. A potem Bóg powiedział tak, a teraz to rozklejisz po całym mieszkaniu na tych małych kartkach. I moje całe mieszkanie było uprojone w kartkach. Jak się goliłem. I miałem taką kartkę. I było napisane tam. Kto znalazł żonę, ten znalazł coś dobrego został i został u Pana. Wyznawałem. Siedziałem na Selesie. To miałem inną kartkę. I tam, nad papierem toaletowym, w oczy, taka kartka. I tam było napisane, że kocha moją żonę, jak Chrystus kocha Kościół. I tyle, ile tam były, tyle to wyznawałem. I ja ustawicznie wyznawałem słowa. Rozumiesz? I moje małżeństwo, stało astronomicznym tempie zmieniony. To trwało mniej więcej około dwóch miesięcy. W ciągu dwóch miesięcy Bóg wyregulował moje małżeństwo. Wyregulował mi głowę. Oto przede wszystkim moja głowa nie wyregulowała. Rozumiesz, okazało się, że moja głowa jest o wiele mniej wyregulowana niż moje żony. Okazało się, że ona jest mądrzejsza niż ja. Tak? To okazało się, po tym, jak sobie zrobiłem bilans taki, to okazało się, że Główne problemy to były ze mną, to ja miałem problemy, tak? Tylko wiesz, to jest, że na, na, najtrudniej zobaczyć ciebie belkę wokół swoim, tak? Ale przez co? Przez proklamowanie wiary. Wiara musi być mówiona. Słowo ma stwórczą moc. Stwórczą moc. Wiecie, ja mam robione zarzuty, że jak głoszę Prosperity, ja w ogóle głoszę tylko prospekty, bo ja nie znam innej Ewangelii, przepraszam. Ja nie znalazłem w innej Ewangelii, tylko prospekty. Bo już sukcesem jest to, że się idzie do nieba. po pierwsze. To jest największy sukces, jaki istnieje. Po drugie, ja znam Wielianę Krzyżową i to jest naprawdę sukces. To jest sukces. Nie ma innej Ewangelii. Ja nie znam Ewangelii Puchaczki, przepraszam. I nie znam Ewangelii I e, Głoszę e, słowo wiarę. Właśnie ona dowody w Biblii. Ja jestem człowiekiem w ruchu wiary. Wiecie, kto był pierwszym człowiekiem w ruchu wiary, jakiego spotkają w Biblii? Pewna kobieta, która, jak pamiętacie, była taką e, osobą, która bardzo chętnie przyjmowała proroka Eliza Urza. To była taka fajna kobieta, tylko nie miała dzieci i miała fajnego religijnego męża. Poczytajcie sobie, niesamowicie fajna historia. I ona przyjmowała proroka Usza i ona zbudowała tam taką nawet, tak, nawet chałupkę, taką małą, przy swoim domu, takie pięterko, jak jakby, i zawsze tam ją odwiedzał. No i kiedyś on tak odwiedził, i on powiedział: Tak, jesteś wspaniałą, dużą kobietą, cóż mogę dla Ciebie uczynić? No, mówi: Będziesz miała za rok syna! I ona miała za rok syna, i ten syn się urodził, bo wszystko fajnie sobie dorastał, aż któregoś dnia wyszedł z ojcem na pole. i Głowa i on umarł, ten chłopiec. Najlepszy jest mąż wszystkich. W ogóle to mnie rozwaliło, ja przez lata tego nie widziałem. Ta kobieta, kiedy ten chłopiec jest przyniesiony martwy do domu, ona pierwsza rzecz, co robi, mówi: tak, ja do proroka. I zobaczcie tego męża, ona ma nie mówi: a po co to prorok? Przecież to ani nie ani szala. Rozumiesz to? myślał, a tutaj Elizeusz jest wizerunkiem Chrystusa. Sabat, albo jakiś święto. W ogóle wie, Jak tam twój mąż, jak tam Syn. Tak? Jak tak ona mówi. Wszyscy zdrowi jesteśmy. Martwe dziecko to To jest napisane w naszych bibliach. Pierwsza kobieta mówi wiary. Ona wyznawała to, w co wierzyła. Rozumiecie? Ona wyznawała to, to w co wierzyła. Mąż byłby skłonny zakopać dziecko w ziemi. Pan dał, pan żołąd. Ale ona nie. Ona pojechała do proroka i mówi, wszyscy zdrowi jest. Wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Na razie z nie żyję, ale wszystko jest dobrze. Bardzo mi się to ma. Rozumiesz? Wiara to mówi, wiara to proklamuje. My musimy chodzić w wierze, bo przez tą wiarę sięgamy po łaskę. Widzicie, można wiele rzeczy nauczać ludzi, ale jeżeli my nie staniemy na tych prostych fundamentów, to nam się rzeczy pozabalają w jednym życiu. Wiecie, że wiarze, że, że chodząc w wierze, młody się o rzecz jeden raz? Wiecie, jak łatwo może być uwolniony od niepotrzebnych młodych? Jeden raz o jedną sprawę. Jeden na jeden. Wiesz o tym, że jak się drugi raz wątpisz o jakąś sprawę, to znaczy, że za pierwszym razem nie wierzyłeś. I się modliłeś bez Bo bo idziesz drugi raz i mówisz, drugi raz na zawod. Może, słuchaj, może mnie wysłucha. No przecież tu nie jest ten Bóg. Ten Bóg oczekuje, że przyjdziesz do Niego z wiarą. Zaczynasz rozpoznawać swoją tożsamość w Chrystusie. I zaczynasz wierzyć właśnie w ten sposób. Stajesz się niezniszczalny. To są niezniszczalne rzeczy, przyjaciele. Nie masz, ja tak czuję, że ja tak myślę, co mnie obchodzi, co ja czuję, co ja myślę. Nie chcę tak. Mam tysiące myśli o różnych ludziach, o różnych sytuacjach. Cały czas to się przebiega przez głowę. Cały czas. A ja miałem też trudno, bo musiałem nie pójść do niej i leżałem w tym pokoju I było mi bardzo ciężko. Ja wiedziałem, że to jest zrobione. A córka moja się siło Rozumiecie? I diabeł mówi mu, się do i płakała. Ale nie ruszałem się, ja wierzyłem. wiecie, moja żona <coughs> to jest matka. Ja naprawdę jesteś, jesteś, jak jesteście dziewczynami matkami, to, to, to yy, wiecie, o czym mówię. Matka, yy, matka ma inne podejście. Matka to dziecko urodziła, matka, matka przechodziła te bóle porodowe, to było dla niej. Moja żona mówi, ja tak dalej nie mówię nie mogę. że operacja. A ja już wiedziałem, że e, nigdy nie można nikogo zmusić do niczego. Pamiętaj, nigdy nie możesz zmusić nikogo do wiary. Nie wolno na kimś wyciskać wiary. Wiara się musi w człowieku zradzać. Ja powiedziałem, nie ma problemu. I my zapłaciliśmy za tą operację. I my wykupiliśmy taki pokój, żeby tam być jeszcze dużo po tej, po tej operacji, żeby powiedzieliśmy, a ja wiedziałem cały czas, że Sara jest zdrowa. Dzięki to było trudne wtedy w naszym małżeństwie też. To nie były łatwe rzeczy. Dzisiaj moja żona to jest zupełnie zupełnie innym miejscu. Ona po prostu dzisiaj idzie jak przecinak, bo jakby też umie wierzyć. Tak? Ale pamiętam, że wtedy zrobił jej lekarz e, no, operację, ten zabieg. I dwie godziny po, godzinę po wybudzeniu Sary. Lekarz tak mówi, już przyszedł do pokoju, już możecie panie obliczać. Jeszcze tydzień lub dwa i córka by była południowa. Córka nie urodziła kropli. Jesteś w stanie odwracać bieg rzeczy. Amen. Jesteś w stanie odwracać bieg rzeczy. Twoją wiarą jesteś w stanie zrobić wszystko. Jesteś w stanie wierzyć o niemożliwe. O niemożliwe. Do możliwego nie potrzeba w ogóle wiary jak Boga. Do możliwych rzeczy my nie potrzebujemy Boga. Do rzeczy niemożliwych, a w zachęca życie w niemożliwym, życie w nadprzyrodzonym. To jest życie chrześcijańskie, życie w nadprzyrodzonym. Diabeł się będzie ciebie bał, będzie patrzył na Ciebie i mówił: „Ale wariat! Nic go nie rusza, nic go nie rusza, ale wariat! w stanie stosować swoją wiarę do każdej dziedziny życia. Jakiś czas temu jeszcze nie to przez samochód? Nie, jeszcze wcześniej. I, to, i w taką pracę Tam ja było coś takiego, że no, po prostu z silnikiem też tam się działo. Ja wjeżdżaliśmy właśnie na usługi i zaczęło się widać to, z silnikiem. Bo mówił ale to nie przejmu się ty. Mówię, panie, co mam robić? Ja, co masz robić? Kłasz ręce na silnik. Będziesz, ja Będziesz jechał. Rozumiesz? Entiuł jeździł bez paliwa. Po parę tygodni samochodem. Rozumiesz? Przez wiarę. Tak się kształtowała w ogóle porządowego służba. Nie miał pieniędzy na paliwo. Kładł ręce na silnik. Wsiadł, i jechał przez Stany. Ktoś powie, o, to niemożliwe. No tak, to niemożliwe! Ale wszystko jest możliwe, dlatego, I'll see the bush. On jest po Twojej stronie barykady. On jest z Tobą, z Tobą, z Tobą jest. Tą Spojrzał. Trzeba uciec. Na Pan Cię nie dotkną, Cię anioł mocno rozkrzywem. <laughs> Już leżałeś pod głotą, zanim dłużej się wydłużsłowni w swojej obecności. Już leżałeś, na tak w to <laughs> Rozumiem, to jest siła Boga, potężna siła Boga. On jest zawsze po Twojej stronie, ale On potrzebuje Twojej wiary. Wiara jest kapitałem ziemi. Miłość jest kapitałem nieba. Wiecie, ludzie religijni będą mówili tak, u nas to miłość, miłość tylko. A wie, ja wiem! No tak, bo miłość się kończy, wszystko się kończy, wiara się kończy, języki się kończy, prawa się kończą. Tak się skończą, mówię, ale na razie to będzie potrzebne. Ja wiem, że w się skończą, Niech będziemy leżeć w wypalenie jak baranki, będzie fajnie, jest Jeden wielki bal, Ale tutaj tak nie ma. I walutą ziemi jest wiara. Że to już masz. To pewność tego, że niewidzialne jest dla Ciebie już obecne. Mów wiarę. Wypowiadaj słowa wiary. Proszę cię o to. Nie domyślaj się. Nie mów, jak Pan zechce. Bo w ogóle wierzysz z takiego słowa, ze swojego słownika, jak Pan zechce. Idźcie i czymcie uczniami wszystkie narody. Chrzcicie je w imię Ojca i Swego Ducha Świętego. Chorych uzdrawiajcie, demony wyganiajcie. Zmarłych wskrzeszajcie, darmo dostaliście, darmo dawajcie. Rozumiesz? Co siejesz, to śniesz. Ja znam tą wolę. Rozumiesz? To są proste rzeczy. Wszystkich miłujcie. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie. Króla czcijcie. Masz wolę Boga, bo no kurczę. Ustalicznie się uryć, tak? Co tu szukać? W nie potrzebuję pytać pana, czy mam się modlić, przepraszam. Ja się nie potrzebuję pytać pana, czy mam się modlić, czy Przyjaciół, którzy mają takie same skrzywienie jak Ty. Wiecie, że to słowo na przykład, że nie martwcie się o dzień jutrzejszy, to jest ujęte w psychiatrii. Że, jeżeli ktoś tak myśli, to znaczy, że jest nienormalny. Przecież ja, jak siedziałem w więzieniu po moim nawróceniu już. I zostałem skierowany na badania psychiatryczne. Bo tam się kieruje, jak ktoś zamordował człowieka raz, to potem za każdym razem, jak siedzi, biorą go na badania psychiatryczne. Wzięli też mnie. Na te I opowiadam tej psychiatrze o tym, co mi się tam, no, o moim życiu po prostu. Tutaj mnie Ja mówię, o tak, bo no, tak, tak, tak. Mówię, ja potem spotkałem Jezusa. Może czysta pisać? O! Z tych hydrami się ciekawie gadał Jezus. Ja mówię, a gdzie ma spotkał Jezusa? W sztumie. w <grymne> <grymne> sobie do seli. I opowiadam jej świadectwo. Elektrywały na murki wszystkie badania. Na początku się trochę zagniewałem. Ale pojechałem na obserwacji. obserwację. Badali mnie nie przez 3 miesiące, tylko przez 5 miesięcy, przez mnie jeszcze. Badali mnie ze wszystkich stron. Rozumiecie, inni wpisali, wiecie co? Neofita, czyli na mnie Miał taki zapis. Nawet nie mam napisane, że mam. Sięgnąłem nieba. Sięgnąłem sukcesu na ziemi. Sięgnąłem po to. Czym? Giarą. Bądź człowiekiem wierzący. Nie pozwalaj aby twoja dusza i twoje ciało biał prawe góry. Chodź w duchu. Jesteś odrodzonym duchem. Masz Ojca w niebie. Masz daną łaskę czyli Jego przychylność i wszelkie możliwości, wszelkie, podkreślam możliwości, wszelkie, wszelkie możliwości. Nie ma znaczenia Twoje wykształcenie, rozumiesz? Nie ma znaczenia y, Twoja umiejętność na dzisiaj jakaś tam. Jesteś w stanie wszystko zrobić. Jesteś w stanie każdą rzecz dotknąć. Każdą rzecz. Jesteś w stanie dotrzeć wszędzie, kiedy tylko zechcesz. Tam, gdzie cię Twoje pragnienia będą prowadziły. Ale musisz wierzyć. Po prostu wierz te rzeczy. Wierz w niemożliwe. I otaczaj się ludźmi, którzy wierzą w niemożliwe. To jest moja wiara. A uciekaj od ludzi, którzy będą niewierzącymi ludźmi. Uciekaj Nawet jeśli są ludźmi, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami, a nawet inaczej, uciekaj od chrześcijan, którzy nie chodzą w wierze. Uciekaj od ludzi. Bo ci będą wylewali kubły zimnej wody. Moja żona kiedy została tak wypełniona duchem świętym, że nie mogła spać, nie mogła jeść parę dni. I mówi, zostanie mi tak. Pojechaliśmy do zboru. Ola do Ona poleciała do pastora i pastor pastorze, tak pan, A on mówi, dobrze, jeden to zrozumiał. Nie. Taka jakaś do niej podeszła. To Ci minie, kochana! Mówi, wszystko wróci do normy, wiecie. O Boże, tu jeszcze nie rozumiem, co to jest zborowy problem. I się odzwierło come è un